Też pan to jest niby, mówię imitacja, nie? Czasami tak z takiego można o, też są takie fragmenty po prostu. No jak brzmienie, może. jakieś tam brzmienie wyda, nie? Tutaj mm. czasami, bo nie mam, ale kiedyś kiedyś dawałem puszki metalowe, takie duże od piwa, te 5 litrowe, co były, to obcinałem dół i dawałem tak to, to samo dno tej puszki i wtedy fajne miało brzmienie takie takie takie takie takie takie puszki, nie? Tylko nie mam tych puszek, bo teraz robią z krenikami. <grych> A to stuknął Pan też w tą nie? głowę, tam. O, o, ale je się nie używa jako dźwięku. Nie, nie, no tutaj głównie te nie, laski, w, w tą maskę. Tutaj? Nie, nie no bo to, to szkoda, bo to się potłoczy, nie? <grych> to jeszcze raz jakbyśmy poprosili coś takiego, Ty też taką... No to jest typowy, typowy rytm walczyka, to jest na trzy. Teraz tutaj sprzedałem dwie sztuki. Ile takie coś jest warte? Dwie stówek. Tyle ja biorę.